Polityka wschodnia Łokietka i Kazimierza Wielkiego, ojca i syna. O tym dziś. To czwarta audycja odsłony historii żywej, poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem. Od Rusi po Rosję. Po prawie 200 latach rozbicia dzielnicowego Królestwo Polski zostało przywrócone pod berłem Władysława Łokietka w 1320 roku. Mimo wielu przeszkód, które musiał pokonać przyszły władca, w tym doświadczyć namaszczenia na króla Polski, króla Czech w Gnieźnie w 1300 roku za sprawą swoich niedawnych sojuszników, wielkopolskich możnych. Politykę zagraniczną Władysława Łokietka, we władaniu którego znalazły się Małopolska, Wielkopolska i Kujawy zdominował przede wszystkim spór z krzyżakami o Pomorze Gdańskie. Szukając jednak w tym sprzymierzeńców porozumiał się z silnymi Węgrami, ale także z pogańską Litwą i władającym nią księciem Giedyminem. Ten ostatni sojusz został umocniony w 1325 roku małżeństwem królewicza Kazimierza, syna Łokietka z córką Giedymina Anną a rok później litewskim wsparciem militarnym wyprawie wojsk polskich na Brandenburgie. Było to źle przyjęte w chrześcijańskim świecie. Kazimierz, zwany później Wielkim, ostatni piastowski władca, wstąpił na tron w 1333 roku, po śmierci ojca. Łokietek zawarł co prawda sojusze z groźnymi sąsiadami, zakonem krzyżackim, marchią Brandenburską i Czechami, ale one tylko czasowo rozwiązywały niebezpieczeństwo zbrojnej konfrontacji. Zatem Kazimierz wykupił od króla Czech tytuł Króla Polski, zawarł pokój z zakonem krzyżackim. W 1338 roku Kazimierz w zupełnie niespodziewaniu uzyskał od księcia Bolesława Jerzego II Trojdenowica prawa sukcesyjne do Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Wiązało się to z rodzinnymi koneksjami. Żona księcia była litewską siostrą żony króla Kazimierza. Po śmierci Bolesława Kazimierz wyprawił się na Ruś w 1340 roku i zajął Lwów. Za zgodą zdaje się władcy Węgier i zobowiązaniami sukcesyjnymi na jego rzecz. Odtąd polityka polska na Rusi wiązała się z następstwem tronu w Polsce. Dlaczego to doprowadziło do wojen z Wielkim Księstwem Litewskim? W jakim stopniu polityka wschodnia Kazimierza wpływała na inne kierunki jego polityki międzynarodowej?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 Witam serdecznie. Dziś, panie profesorze, rodzinna saga Ojciec i Syn. To ważny okres w relacjach ze Wschodem? Bardzo ważny w czasie panowania Łokietka, odkąd został królem Polski w 1320 roku i w pierwszych latach panowania jego syna Kazimierza. Kształtuje się ten fundament polityki wschodniej polskiej, która wchodzi na Ruś która jednocześnie zbliża się do Litwy i po okresie walk wzajemnych polsko-litewskich zapowiada na niedaleką już przyszłość zbliżenie polsko-litewskie, które całkowicie zmieni mapę nie tylko geopolityczną, ale i geokulturową Europy Wschodniej, otwierając drogę do powstania tego, co nazywamy Europą Środkowo-Wschodnią. Niektórzy nazywają Europą Wschodnią, to jest połączeniem Wschodu z Europą w którym Europa, ta Europa łacińska, coraz śmielej zaznacza swój ślad duchowy, instytucjonalny, prawny, kulturowy i przekształca te ogromne przestrzenie między Bałtykiem a Morzem Czarnym przy walnym udziale Polski. To jest właśnie dzieło wielkie, które zaczyna się, które wynika z tego, co wydarzyło się za sprawą Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Krzyłokietek dążył do celu, czyli rozwiązania sporu z krzyżakami o Pomorze Gdańskie, po dziś byśmy powiedzieli kolokwialnie po trupach. Panie profesorze, skoro sprzymierzył się poza Węgrami, także z Litwą, jednym z największych krajów, ostatnich krajów pogańskich w Europie, co spotkało się z potępieniem świata chrześcijańskiego. No, głównym sojusznikiem Władysława Łokietka w jego bardzo stromej drodze pod górę, prowadzącej od najmniejszego księstewka, które odziedziczył po ojcu ze wszystkich książąt piastowskich i stąd najprawdopodobniej jego przydomek, a nie od wzrostu nie przekraczał metra 70, ale no, nie był żadnym karzełkiem. To właśnie skromne w porównaniu z innymi nawet książętami piastowskimi dziedzictwo, które miał na Kujawach, stanowi punkt wyjścia, który nakazuje się zastanowić, co pomogło Władysławowi poza niezwykłym hartem ducha, niezwykłą siłą woli, bo to rzeczywiście w stopniu absolutnie wyjątkowym. Żaden ani z jego poprzedników, ani następców wobec tylu trudności stojąc nie potrafił osiągnąć tak wiele, mając tak niewiele. Otóż poza tą siłą woli Władysław Łokietek dysponował także wielką mądrością polityczną, która nakazywała mu szukać za każdym razem sojuszników. Najpierw do upragnionego tronu w Krakowie, potem w utrzymaniu tego tronu, tego już wielkiego dziedzictwa piastowskiego w relacjach z silniejszymi przeciwnikami, którzy dążyli do osłabienia Królestwa Polskiego, a więc w szczególności zakonem krzyżackim Marchią Brandenburską i Królestwem Czeskim Brandenburczykami. Wobec tak potężnych przeciwników Łokietek musiał szukać sojuszników tam, gdzie w ogóle dało się ich znaleźć. I tutaj najważniejszym sojusznikiem były Węgry. To jest właśnie okres, okres panowania Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego, kiedy ten sojusz węgiersko-polski, to Węgry niewątpliwie były silniejszą stroną w tym układzie będzie bezcenny dla odzyskania suwerenności przez Królestwo Polskie wychodzące z epoki podziału na dzielnice rozbicia, które trwało blisko 200 lat na ziemiach polskich. Poza Węgrami Litwa pojawiła się jako możliwy sojusznik na chwilę, jako wybór ryzykowny, w momencie kiedy potrwających już kilkadziesiąt lat na jazdach litewskich, bo przecież te najazdy trwają dość regularnie od połowy wieku XIII na ziemię piastowskie. Ta szansa na porozumienie pojawiła się wtedy, kiedy Litwa pod panowaniem efektywnego twórcy potęgi tego państwa Minasa, Giedymina jak my go nazywamy, panującego mniej więcej w latach 1315-1340 ta Litwa, która wciąż pozostawała, jak pani redaktor słusznie przypomniała, państwem pogańskim, jednym z ostatnich, a w końcu ostatnim w Europie, a więc nieochrzczony był jej władca, ta Litwa podejmuje wtedy właśnie za Giedymina ekspansję na ziemię ruskie, przede wszystkim na ziemię dzisiejszej Białorusi, które opanowuje za czasów jego panowania właściwie w całości. To stworzyło z kolei Litwie szansę twardszego oporu wobec nacisku lepiej zorganizowanych i wspieranych przez część rycerstwa zachodniej Europy sił zakonu krzyżackiego, które w imię, bo niekoniecznie musiało to być traktowane jako pretekst w tym czasie, jeszcze w początku wieku XIV, ale jako rzeczywiste zadanie, otóż w imię nawrócenia ostatnich pogan w Europie na chrześcijaństwo, na wiarę prawdziwą, Prowadziło po prostu ekspansję terytorialną kosztem Litwy. Żeby się oprzeć temu zagrożeniu od strony krzyżaków, Giedymin także szukał oparcia z jednej strony w papiestwie, które łudził nawróceniem na chrześcijaństwo. Także w cesarstwie przedstawicieli dynastii luksemburskiej, która wtedy panowała, przede wszystkim cesarz Karol IV, zwany przez Czechów przynajmniej Wielkim. Otóż poza tymi sugestiami, no może się ochrzczę, więc popierajcie mnie, to będziecie mieli zasługę wobec nieba. Zbawienie wieczne was nie ominie. Taki polityczny sojusz, który jawił się jako realna możliwość dla obu stron, to było właśnie zbliżenie litewsko- Polskie, ze zjednoczoną już przez Łokietka Polską, osi Małopolska i Wielkopolska, bo te dwie historycznie najważniejsze krainy znalazły się pod panowaniem Władysława Łokietka na progu lat dwudziestych XIV wieku, stracił Pomorze wskutek niezwykle brutalnego zachowania krzyżaków. Tam raczej pojawiło się Morze Trupów w Gdańsku, kiedy krzyżacy poproszeni przez Łokietka, żeby ochronili Gdańsk, Pomorze Gdańskie przed panowaniem Brandenburczyków, sami dokonali rzezi mieszczan gdańskich, rycerstwa polskiego, które tam się znajdowało i przejęli to miasto i całe Pomorze Gdańskie pod swoje panowanie. Od tej pory, 1309 10 roku, dla Łokietka i dla państwa polskiego najważniejszym zadaniem stało się odzyskanie Pomorza, walka z zakonem krzyżackim. Żeby poprawić relację sił trzeba było szukać sojuszników i to właśnie przejściowo tak jak pani redaktor we wprowadzeniu do naszej audycji przypomniała idę sojuszu litewsko-polskiego zrealizowano właśnie układem Łokietka z Giedyminem od 1325 roku do 1340 obowiązującego, a opartego także na małżeństwie syna i spadkobiercy Władysława Łokietka Kazimierza z córką Giedymina o nieznanym imieniu wedle legendy miała nosić litewskie imię Aldona ale żadne źródła tego nie potwierdzają natomiast na pewno na chrzcie w 1325 roku przyjęła imię Anny będzie funkcję królowej Polski po oczywiście wstąpieniu Kazimierza na tron w 1333 roku pełniła Wiedział pan profesor, że Giedymin łudził Rzym przyjęciem chrześcijaństwa. Ten sojusz z Polską był na pewno sojuszem władców przeciw wspólnemu wrogowi, przypieczętowany tym małżeństwem, czy koniecznym rzeczywiście, a później także udziałem w wyprawie wojennej Łokietka na Brandenburgie. Ten moment, to jest rok 1326, przed tego roku, kiedy król Władysław Łokietek chcąc poskromić Brandenburczyków. Pamiętajmy zresztą, że Łokietek dziedziczył pamięć historyczną walki o kresy zachodnie, o kresy Wielkopolski, Kujawy, Pomorze. Nie tylko po swoim ojcu, ale po swojej małżonce, niezwykle dzielnej, królowej Jadwidze, córce księcia wielkopolskiego, który przez dziesięciolecia zmagał się właśnie z naporem brandenburczyków na Wielkopolskę. A więc walka przeciwko Brandenburgii zaprowadziła łokietka do użycia w wyprawie na brandenburczyków sojuszniczych wojsk litewskich. Litwini walczyli metodą pogańską, nie przejmując się zasadami chrześcijańskiego rycerstwa, które w walkach między chrześcijanami w każdym razie obowiązywały i spustoszenie, które spowodowały wojska polskie, a przede wszystkim litewskie w Brandenburgii, odpowiednio nagłośnione przez Brandenburczyków przed rycerstwem niemieckim, przed, jakbyśmy to powiedzieli, opinią ówczesnego cesarstwa przysporzą sporo złej sławy Łokietkowi, jako sojusznikowi takich, jak to wtedy ich opisywano, pogan, barbarzyńców, czyli Litwinów. Ale w istocie nie to było problemem głównym. Problemem głównym było to, że Łokietek musiał zmagać się do końca właściwie swojego panowania z potężnym sojuszem przede wszystkim zakonu krzyżackiego z władcą Czech Janem Luksemburczykiem i to właśnie zagrożenie połączenia tych dwóch potęg, które wspólnie mogły po prostu zgnieść świeżo zjednoczone Królestwo Polskie, pozbawione i tak już wcześniej przez krzyżaków Pomorza Gdańskiego w takich żelaznych obcęgach, to właśnie będzie zaprzątało Władysława Łokietka najsilniej w ostatnich latach jego panowania. I tutaj oparciem dla niego było to, że Litwini nie atakowali w tym czasie Polski, co już samo w sobie było zyskiem. Polska prawdopodobnie nie oparłaby się temu potrójnemu naporowi i mogłaby rozpaść się ponownie zaledwie kilkanaście lat po zjednoczeniu przez Władysława Łokietka. I to pomagało Polsce przynajmniej wytrzymać ten podwójny napór idący od południa od strony Czech na Kraków i na Wielkopolskę i od północy zakon krzyżacki, który atakował z wielką siłą militarną to młode odrodzone królestwo. Pamiętamy Płowce, 1331 rok bitwę, w której udało się zatrzymać tę siłę, ale przecież nie pokonać jej w sposób decydujący. Ta groźba zgniecenia Polski przez potężne dwa młot i kowadło, można tak powiedzieć, krzyżacki młot i czeskie kowadło w tym przypadku została z najwyższym trudem tylko odsunięta dzięki właśnie sojuszowi z Litwą i przede wszystkim oparciu dyplomatycznemu o Węgry. Tu jednakże od razu chcę przypomnieć, wschód to nie tylko Litwa, ale wschód to Ruś przede wszystkim. No właśnie, panie profesorze, to może teraz o tych zasługach Łokietka polityce wschodniej, bo jego problemy z zakonem krzyżackim przytłaczają wiedzę i oceny jego panowania po na pewno wybitnym dziele, czyli zjednoczeniu państwa polskiego pod jego berłem. Jaka to była ta polityka wschodnia wobec Rusi? Władysław Łokietek znakomicie realizował, można tak powiedzieć, politykę mariażową, to znaczy łączenia małżeńskimi węzłami swoich krewniaczek, krewnych, taka, żeby przynosiło to korzyść polityczną nie tylko jemu oczywiście, ale jak to dzisiaj nazywamy projektowi politycznemu, który w skrócie można nazwać po prostu niepodległością odrodzonej Polski. Zapowiedzią tej polityki była już decyzja oddania ręki siostry Władysława Łokietka, księciu bełskiemu, a więc księciu ruskiemu na polsko-ruskim pograniczu, Jerzemu Lwowiczowi, czyli synowi lwa księcia Halicko-Włodzimierskiego. Tenże książę Jerzy po śmierci swojego ojca obejmie to najważniejsze na zachodzie Miejsce w hierarchii księstw ruskich, a mianowicie stanie się księciem Halicko-Włodzimierskim. Lwów to miasto zbudowane przez jego dziada Daniela Halickiego dla Lwa, stąd właśnie nazwa Lwów, będzie pod panowaniem szwagra Władysława Łokietka. Te wszystkie kombinacje rodzinne, powinowactwa są konieczne do przypominania. Można się pogubić, panie profesorze, w tych koligacjach dynastycznych tamtych czasów. Absolutnie zgadzam się z panią redaktor i z wieloma takimi uwagami krytycznymi, które nieraz spotykam i które sam przeżywałem kiedyś jako student historii. Ale przecież bez zrozumienia tych powiązań nie pojmiemy istoty polityki ówczesnej i tego, jakie ona mogła przynosić niekiedy właśnie poprzez te małżeństwa, poprzez te powinowactwa z wyboru, przynosić korzyści polityczne, bardzo ważne, strategiczne. I tak jest właśnie w tym przypadku. Otóż małżeństwo zawarte jeszcze w końcu XIII wieku, zacznie przynosić najważniejsze dla polskiej polityki wschodniej owoce już w wieku czternastym. W 1308 roku zmarła eufemia siostra Władysława Łokietka, a rok później poszedł za nią jej mąż Jerzy Lwowicz. Osierocili młode dzieci, młodych synów Andrzeja i Lwa. Mieli około 15 lat w momencie śmierci ojca, czyli w 1309 roku. I to właśnie wtedy ich stryjeczny dziad, czy wujeczny dziad, by być już całkiem precyzyjnym, Władysław Łokietek, stanie się ich opiekunem. A więc Łokietek, poprzez fakt, że jego siostra była matką młodocianek teraz książąt Halicko-Włodzimierskich, osieroconych przez oboje rodziców, stał się opiekunem, No można w skrócie tak powiedzieć, księstwa halicko-włodzimierskiego, czyli najważniejszego księstwa zachodnioruskiego, najpotężniejszego, najbogatszego, bo położonego na szlaku, na skrzyżowaniu szlaków handlowych północ-południe, prowadzących od Bałtyku do Morza Czarnego z Lwowem szybko rosnącym jako centralny punkt na tym szlaku i wschód-zachód oczywiście, od Wrocławia, od Niemiec, poprzez Kraków, Lwów, dalej na wschód, w stronę Kijowa, w stronę dziedziny, w której rozciągały się księstwa ruskie pod zwierzchnością mongolską Złotej Ordy. Otóż właśnie usadowienie wpływów politycznych króla Władysława Łokietka na tym obszarze będzie miało ogromne znaczenie na przyszłość, co ujawni się już w sposób decydujący w roku 1323, kiedy z niewiadomych powodów w jednym roku odchodzą do wieczności Andrzej i Lew, ostatni dziedzice Rurykowiczów, książąt panujących w księstwie halicko-włodzimierskim. I w 1323 roku pojawia się problem, kto ma objąć tron w tym strategicznie ważnym, bogatym, wpływowym księstwie ruskim, zaraz za granicą wschodnią Małopolski. I to rozstrzyga właśnie Władysław Łokietek, wcześniejszy opiekun książąt halicko-włodzimierskich Andrzeja Ilwa. I udaje się wtedy Władysławowi Łokietkowi bez konfliktu z Litwą rozstrzygnąć tę sprawę, ponieważ Litwieni także już zaczynali być zainteresowani ziemiami ruskimi coraz bardziej na południe i tutaj zaczną się krzyżować te wpływy litewskie i polskie na ziemiach zachodnioruskich. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia. Mówimy o początkach Polski i Rusi, początkach ich sąsiedztwa sprzed tysiąca lat. Historia Żywa. Mówimy o tym, panie profesorze, że nadszedł czas, kiedy Władysław Łokietek zdecydował, kto zasiądzie na tronie księstwa Halicko-Włodzimierskiego, tego ważnego szlaku handlowego, Północ-południej, wschód-zachód. Osadził na tronie we Lwowie, Haliczu i we Włodzimierzu, czyli w tych trzech najważniejszych ośrodkach tego silnego księstwa zachodnioruskiego, Bolesława Jerzego Trojdenowica. Dlaczego właśnie jego? Kim był Bolesław Jerzy Trojdenowic? Otóż był on synem Trojdena, jak wskazuje jego patronimik, księcia Mazowieckiego, jednego z piastów, bliskiego krewniaka Władysława Łokietka, ale poprzez swój orzenek przedstawicielką dynastii litewskiej, Giedyminowiczów, Eufemią, Owką, łączył wpływy polskie i wpływy litewskie na tronie halicko-włodzimierskim. I tak właśnie doszło do usadowienia w 1323 roku piasta na tronie halicko-włodzimierskim, a więc na tronie wcześniej zajmowanym przez księżąt ruskich. Oczywiście nie zmieniło to faktu, że to księstwo pozostawało ruskie w swoim charakterze, ludności, obyczajach, wierze prawosławnej, języku, ale poszerzało jednocześnie wpływy polityczne idące od Krakowa. Króla Władysława Łokietka, który niewątpliwie był kimś w rodzaju patrona i ten rok 1323, objęcie tronu przez Bolesława Jerzego Trojdenowica tuż za małopolską wschodnią granicą, przyniesie kolejne poszerzenie tych wpływów w momencie, kiedy umrze bezpotomnie Trojdenowic w roku 1340, otworzy się znowu sytuacja sporna kto ma objąć tron po nim, skoro nie doczekał się potomstwa. I to jest moment, który będzie już okazją dla syna Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, ponieważ to był rok 1340, czyli już 7 lat po śmierci Władysława Łokietka. Ale nie miałby tej wielkiej szansy, którą zresztą wykorzysta Kazimierz Wielki po mistrzowsku, gdyby nie ta ciągnąca się jeszcze do XIII wieku polityka dynastyczna, to wszystko razem procentuje otwarciem drogi dolwowa dla polityki polskiej w roku 1340, już za Kazimierza Wielkiego. Trudny spadek polityczny pozostawił łokietek swojemu synowi Kazimierzowi, jeżeli chodzi o politykę zachodnią czy południową, ale na wschodzie, na Rusi i na Litwie był rozgrywającym, panie profesorze. Czy tutaj kierował także główne zainteresowania po to, żeby wzmacniać Polskę w obliczu Brandenburgii i Czech? Na pewno nie były to główne zainteresowania, gdy idzie o politykę zewnętrzną Kazimierza Wielkiego. Słusznie wiążemy jego postać raczej z misją, ideą, którą określamy mianem Grupy Wyszehradzkiej, bo to właśnie Wyszehrad, miejsce królewskie władców Węgier, gdzie spotykali się Kazimierz Wielki, z Karolem Robertem, znaczy najpierw Władysław Łokietek zawarł ten sojusz właśnie z królem węgierskim, potem przechodzi ten sojusz na kolejnych przedstawicieli dynastii Andegaweńskiej na Węgrzech, przede wszystkim na króla Ludwika nazywanego Wielkim i to właśnie w tych relacjach środkowoeuropejskich z Węgrami, w których szukał oparcia Kazimierz Wielki dla przeciwstawienia się, można tak powiedzieć, dominacji czeskiej. Ułożenie tych stosunków w swego rodzaju trójkąt wyszechracki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli właśnie, węgiersko-czesko-polski, w którym Polska jako najsłabszy czynnik umacnia się z każdym rokiem właśnie dzięki roztropnej polityce Kazimierza Wielkiego i staje się istotnie ważnym bokiem tego trójkąta. Nie byłoby oczywiście tego sukcesu, gdyby nie polityka Kazimierza Wielkiego na wszystkich odcinkach, na jakich ją prowadził. A więc po tym zaostrzeniu wojny z Brandenburgią, przede wszystkim z zakonem krzyżackim i z Królestwem Czeskim w ostatnich latach panowania Władysława Łokietka, Kazimierz Wielki widzi, że nie wygra tej wojny zbrojnie, że nie ma szans pokonać tak potężnych, wielokrotnie potężniejszych od Polski przeciwników. Dlatego decyduje się na spór prawny, zbiera argumenty prawne i moralne przed sądem papieskim, upominając się o prawa do Pomorza, zbierając te argumenty na przyszłość, kiedy Polska się wzmocni, ale realnie musiał się jednak cofać na tym odcinku zachodnim i symbolizuje to Układ z 1339 roku, a ostatecznie z 1343, pokój w Kaliszu, który faktycznie oznaczał rezygnację Kazimierza Wielkiego, przynajmniej w dającej się wyobrazić przyszłości z panowania nad Śląskiem, już dawno opanowanym przez Królestwo Czeskie. Ale to właśnie jest moment między 1339 a 1343 roku, kiedy Kazimierz znajduje gdzie indziej szansę na wzmocnienie Polski, skoro nie można odzyskać tego, co dziedzictwo piastowskie tworzyło kiedyś, ale zostało utracone wskutek rozbicia dzielnicowego i przewagi militarnej, gospodarczej, politycznej dyplomatycznej Królestwa Czeskiego wtedy w Europie. Otóż w 1340 roku, kiedy zmarł wspominany przez nas już Bolesław Jerzy Trojdenowicz, Kazimierz Wielki błyskawicznie wkracza zbrojnie do Lwowa, Halicza i Włodzimierza, ale później, w czerwcu tego roku, 1340, już pełną siłą zbrojną, podobno sięgającą 20 tysięcy ludzi, Kazimierz jakby manifestuje wolę i siłę Królestwa Polskiego by opanować ten teren księstwa Halicko-Włodzimierskiego jako słusznie, prawnie należący się Kazimierzowi ze względu na najbliższe jego pokrewieństwo ze zmarłym bezpotomnie władcą. To nie był zabór militarny aspiracji terytorialnych sąsiedniego państwa. Kazimierz Wielki wkraczał na teren księstwa Halicko-Włodzimierskiego na mocy prawa dziedziczenia po zmarłym bezpotomnie Trojdenowicu Piaście Mazowieckim. Niemniej trzeba było tego rodzaju prawa dynastyczne poprzeć siłą i tę siłę Kazimierz potrafił szybko zorganizować. Siła jednakże nie wystarczy do utrzymania panowania na długą przyszłość Rusi. Potrzebny był układ z miejscową elitą. I taki układ od razu zawiera Kazimierz Wielki z miejscowym przywódcą bojarów, detką, układ, który zakładał zachowanie w obrządku prawach i obyczajach narodu ruskiego, który obejmuje we władanie teraz król Kazimierz a więc zachowanie w obrządku, prawach i obyczajach, a nie narzucanie od razu administracyjne przemocą własnej wersji chrześcijaństwa, czy języka polskiego, czy obyczajów łacińskich. One miały stopniowo przenikać przez pokolenia na zasadzie dobrowolności i swego rodzaju osmozy kulturowej, przenikania wzajemnego. Tu symbolem najważniejszym będzie prawo magdeburskie, a więc zakładanie na nowo miast, na korzystniejszym dla ich rozwoju systemie instytucjonalno-prawnym, gwarantującym przede wszystkim samorządność tych miast. Na tym polega istota prawa magdeburskiego, na podstawie którego przecież założono sto kilkadziesiąt lat wcześniej Kraków, kilkadziesiąt najpierw miast na Śląsku, potem kilkaset miast łącznie we wszystkich dzielnicach piastowskich w XIII wieku. Teraz przyszedł czas na miasta ruskie. Jeszcze Bolesław Jerzy Trojdenowic fundował na prawie magdeburskim pierwsze miasto ruskie w swoim księstwie Sanok. Natomiast pierwszym dużym miastem opartym o prawo magdeburskie już przez Kazimierza Wielkiego był właśnie Lwów w roku 1356. Ta seria, którą rozpoczyna Sanok, a potem Lwów, Kończyć się będzie w przyszłości na progu wieku XVI na dalekich kresach Wielkiego Państwa Polsko-Litewskiego, wtedy bo Bojkijów przyjmie Prawo Magdeburskie i Mińsk, te właśnie instytucje, które symbolizuje Prawo Magdeburskie, jakie przez Polskę przychodzi na ziemię ruskie wraz z rycerstwem polskim, które do księstwa Halicko-Włodzimierskiego wkracza w 1340 roku. Kazimierz miał problem, bo jego aktywność doprowadziła do długotrwałych wojen z Wielkim Księstwem Litewskim. Księstwo Litewskie także rozpoczęło działania na rzecz włączenia do swego państwa Rusi Włodzimierskiej i przez zdaje się dwadzieścia kilka lat trwały te wojny, bo dopiero w 1366 roku udało się Kazimierzowi zawrzeć układ z książętami litewskimi i dokonano podziału strefy wpływów na Ruś. Długa to była i zawzięta wojna, panie profesorze? O, Ona będzie trwała nawet dłużej niż żył Kazimierz Wielki, bo aż do momentu układu, na mocy którego jogajła, nazwany u nas Władysławem Jagiełą otworzy sobie drogę do tronu w Krakowie poprzez małżeństwo z królem polskim, królową Jadwigą. Aż do tego czasu, czyli do początku lat 80. wieku XIV. konflikty, najazdy litewskie na ziemię polskie wznowią się od roku 1341. Powody były dwa. Jeden no, zmarła. Królowa Anna, żona Kazimierza Wielkiego, Litwinka, córka Giedymina w 1339 roku, a więc nie było już tego węzła małżeńskiego, rodzinnego, polsko-litewskiego. Umiera także sam Giedymin i po krótkim okresie sporów o to, kto ma być jego dziedzicem, dochodzi na Litwie do swego rodzaju podziału zadań między dwóch synów Giedymina, Olgierda i Kiejstuta. Niezwykle zgodnie na tle całej niemal średniowiecznej Europy. Przez bardzo długi czas ci dwaj bracia ze sobą współpracują. Kiejstut walczy na odcinku północno-zachodnim, a więc przede wszystkim osłania Litwę od strony zakonu krzyżackiego, który wciąż podejmuje najazdy na Litwę pod hasłem ochrzczenia Litwinów. Ale także Kiejstut prowadzi politykę przeciwko Polsce, skierowaną właśnie w walce o wpływy na terenie księstw zachodnio-ruskich. Wspiera jednego z dziedziców wielkiego imperium Giedymina, księcia litewskiego Lubarta, na terenie dzisiejszego Wołynia i Stamtąd Lubart zgłasza swoje pretensje wspierane przez Kiejstuta także właśnie do ziemi halicko-włodzimierskiej. Ta walka zaczyna się od 1341 roku i angażuje no, nie tylko połowę sił litewskich, ale także angażuje bardzo mocno siły polskie, które próbują bronić tego, co Kazimierz Wielki uzyskał w roku 1340. Tych starć jest wiele, kulminacje. Tych starć to rok 1349. Kolejna wyprawa Kazimierza Wielkiego na Ruś Włodzimierską, którą zabrali wcześniej Litwini. Udało się odbić Kazimierzowi Bełs, Włodzimierz, Brzeź nad Bugiem i Chełm i włączyć je do Polski, pozostawiając w rękach Lubarta, księcia litewskiego, tylko Łódzk. Ale Lubart wciąż przy pomocy Litwinów próbuje odbijać te ziemię, tak się dzieje już w roku 1350. I tak trwa to siłowanie, powiedziałbym, polsko-litewskie, aż do kolejnej kulminacji w roku 1366 kiedy wyprawa zbrojna Kazimierza Wielkiego, bardzo starannie przygotowana, opanowała ponownie ziemię Chełmską i Bełską oraz zachodni Wołyń z Włodzimierzem. I zawarto wtedy układ z Lubartem, o którym wspomniała wcześniej pani redaktor. Układ, na mocy którego Lubart, czyli Litwini, utrzymał tylko część Wołynia z Łódzkiem, Natomiast inny przedstawiciel dynastii litewskiej, książę Jerzyna Rymuntowicz, złożył Kazimierzowi, czyli Królestwu Polskiemu, lenny z Chełma i Bełza. Jeszcze inny książę litewski, Aleksander Koriatowicz z Włodzimierza. A więc to panowanie polskie nad zachodnimi rubieżami księstw ruskich zostało nieco osłabione przez kontrataki litewskie, ale zostało symbolicznie utrzymane na północ od ziemi lwowskiej, natomiast sam Lwów nieprzerwanie od 1340 roku wraz z ziemią halicką należał już do Królestwa Polskiego, był jego częścią. I to właśnie jest trwały obszar wpływów Królestwa Polskiego otwarty polityką Kazimierza Wielkiego. Spojrzeliśmy na wschód, na Litwę, na Ruś, a Moskwa w tamtym czasie była już zagrożeniem dla państwa Kazimierza Wielkiego? Od państwa Kazimierza Wielkiego, czy wcześniej Władysława Łokietka, Moskwa była oddzielona wieloma terytoriami innych księstw ruskich i szybko rosnącym Imperium Litewskim. Wspomnieliśmy, że za Mina to Imperium Litewskie obejmie tereny całej dzisiejszej Białorusi. Ale Olgierd, syn Giedymina, który zabezpieczany od strony zachodniej przez swojego brata Kiejstuta, prowadzi niezwykle energicznie ekspansję na dalsze księstwa ruskie, opanowując w ciągu mniej więcej 30 lat większość terytorium dzisiejszej centralnej i wschodniej Ukrainy. Ten właśnie proces, który rozgrywa się w trzeciej ćwierci przede wszystkim wieku XIV proces tworzenia gigantycznego obejmującego blisko milion kilometrów kwadratowych Imperium Litewskiego sprawia, że no cóż Moskwa staje się sąsiadem naszego sąsiada czyli Litwy i to sąsiadem, który wyrasta do roli głównego rywala wobec Litwy. Ponieważ od początku właściwie XIV wieku wielcy książęta moskiewscy, od czasów Iwana Kality, o którym mówiliśmy już podczas poprzedniej audycji, wielkiego księcia moskiewskiego w latach 1325-1340, Moskwa wyraźnie zgłasza pretensje do tego, by objąć swoją zwierzchnością nadaną jej z łaski Mongołów, którzy wciąż ze Złotej Ordy ściągają podatki z księstw ruskich i próbują nadzorować, słabnącą już trochę ręką, ale wciąż jeszcze próbują nadzorować życie we wszystkich księstwach ruskich, Organizują także brutalne ekspedycje karne na tych książąt ruskich, którzy chcieliby się uniezależnić całkowicie od mongolskiego panowania. To właśnie dzięki oparciu o Złotą Ordę, dzięki funkcji najbardziej lojalnego, służalczego nawet można powiedzieć wobec Złotej Ordy funkcjonariusza, Iwan Kalita i jego następcy budują swoją przewagę nad innymi księstwami ruskimi. Tak wykańczam, mówię językiem mafijnym, ale w istocie chyba on jest najbardziej tutaj adekwatny. Głównego rywala, wielki książę Moskiewski, do roli pierwszego, czy zwierzchnika księstw północnej Rusi, a mianowicie księcia Tweru. Prowokuje go do powstania antymongolskiego, a następnie ściąga potężną ekspedycję mongolską, która po prostu obróciła Twer w Perzynę, wyżnęła dziesiątki tysięcy mieszkańców tego księstwa i to właśnie utwierdza przewagę Moskwy jako głównego państwa na północnych rubieżach świata ruskiego w połowie wieku XIV. Wtedy właśnie Moskwa zaczyna rywalizować coraz śmielej z Litwą o funkcję zjednoczyciela ziem ruskich. W 1339 roku zaczyna się walka o Smoleńsk między Moskwą a Litwą. Ta walka która będzie trwała no cóż można powiedzieć przez następnych jeszcze ponad 300 lat. Ta rywalizacja będzie miała swoje konsekwencje w czasach, o których będziemy mówili w następnej audycji. Rosnące ambicje Moskwy z jednej strony, z drugiej strony rosnące Imperium Litewskie, zderzenie między nimi w czasach Olgierda, zdolnego i energicznego dowódcy. I w czasach słabszych następców Iwana Kality na tronie moskiewskim ta rywalizacja nie osłabnie wcale, a przewagę Moskwie będzie dawało to, że w Moskwie będzie lokował się metropolita, a więc zwierzchnik prawosławia ruskiego, i będzie błogosławił niejako polityce wielkich książąt moskiewskich dziele jednoczenia ziem ruskich pod panowaniem Moskwy. Jednoczenia, dla którego głównym przeciwnikiem okazywała się wtedy Litwa rządzona przez pogańskich książąt, a więc nieprawosławnych. Ten właśnie układ wytwarza się w czasach, o których mówiliśmy w ciągu dzisiejszej audycji, w czasach panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. I z skutkami tego układu przyjdzie się mierzyć Władysławowi Jagielle, kiedy zasiądzie na tronie Polskim, o czym będziemy mówili za tydzień, a przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Władysław Jagiełło był synem Olgierda, tego właśnie wspaniałego zdobywcy Europejskiego Wschodu i księżniczki Ulianny Twerskiej, a więc dziedziczki tego właśnie księstwa Twerskiego, które rywalizowało w, w, przez niemal cały wiek XIV z Moskwą w walce o rolę czy o funkcję najważniejszego ośrodka politycznego północnej Rusi i zostało tak brutalnie przez Moskwę przy pomocy Mongołów zniszczone, a więc Władysław Jagiełło staje się tym władcą litewskim, a potem polskim, który niejako po matce dziedziczy nienawiść, wrogość, chęć zemsty na Moskwie. Była to audycja Historia Żywa.